A dziś jest niedziela 26 kwietnia, słuchają Państwo dwójki, wybiła dziesiąta. Cafe Muza Przed mikrofonem Agata Kwiecińska. Dzień dobry, witam Państwa wraz z Magdaleną Wojtulanis, która nasz program realizuje, Klaudią Baranowską, która czuwa nad całością, a także Wiktorem Wysockim, który realizuje warstwę wideo naszego dzisiejszego spotkania w dwójkowej kawiarence. No ale przede wszystkim witam naszego gościa, jest z nami dziś aż do 11.00. Na żywo, Hubert Zapiór. Dzień dobry. Dzień dobry. Śpiewak operowy i aktor, e, baryton, który szczęśliwie teraz e, znalazł moment między próbami do najnowszej produkcji operowej. Niedziela rano to jest dobry czas, żeby ze śpiewakiem operowym się spotkać, bo wtedy nie ma raczej prób, prawda? Tak, więc nie tyle dobry, co, co jedyny <grym> chyba możliwy, e, więc, więc tak bardzo się cieszę, że, że nam się udało. Ja też się bardzo cieszę, bo tematów do rozmowy jest bardzo wiele. Ta premiera, o której wspominam, to Così y fan tutte Mozarta, tytuł, do którego powracasz, ale to nowa inscenizacja w warszawskiej operze kameralnej, która otworzy festiwal mozartowski, spektakl w reżyserii Pawła Szkotaka, kierownictwo muzyczne sprawuje Adam Banaszak, a ty będziesz śpiewał partię Guglielma w tej opowieści o właśnie o zdradzie, o zamianie ról, no to pewnie jest dłuższa historia, żeby to rozwinąć, ale kiedy to było? Dwa lata temu śpiewałeś tę samą partię nie opodal ale tak. na dużo większej scenie w Teatrze Wielkim Operze Narodowej. To prawda I, i nawet się okazuje, że to już trzeci raz w Warszawie i trzecia produkcja, bo jeszcze zdążyłem e, po raz ostatni e, zaśpiewać w produkcji e, pana Weissa w, w poprzedniej produkcji opery kameralnej e, tego tytułu. Więc trzeci raz w Warszawie w roli Gulielma, a produkcja moja to chyba, to chyba szósta tego tytułu. Więc jeśli chodzi o nutki i, i, i historię, to, to znam ją na wylot. Natomiast każdy nowy reżyser wprowadza coś nowego i, i rzuca kompletnie inne spojrzenie na to, jak można tę historię opowiedzieć. Myślę, że twoją opowieść o biografii, twoją biografię będziemy opowiadać tak w kawałkach, ale może wróćmy do samego. Początków, bo to jest zawsze y, ciekawe dla mnie, jak to się zaczęło że pojawiła się jakaś szkoła muzyczna, czy ktoś zaprowadził do tej szkoły, czy pani w przedszkolu powiedziała, o Hubert ładnie śpiewa, warto, żeby coś takiego robił. To się wszystko działo w Brzesku, w twoim rodzinnym mieście, do którego tak, zresztą niedługo powracasz na koncert. Tak, I, i pozdrawiam z tego miejsca wszystkich słuchaczy łączących się z, z mojego rodzinnego miasta. Yy, tak, to, to, moje, to moje rodzinne miasto miało ogromne znaczenie, i, I ta cała historia była bardzo nieoczywista od samego początku, bo, bo ta opera pojawiła się bardzo późno i z znienacka, natomiast wcześniej to była fascynacja samym śpiewaniem, potem doszedł teatr w postaci jasełek i innych mini przedstawień w szkole podstawowej, potem fascynacja piosenką aktorską, poezją śpiewaną i to wszystko działo się właśnie w, w brzeskich ośrodkach i tam zdobywałem tak naprawdę te pierwsze szlify i, i tak naprawdę naprawdę odwagę do dostania na scenie. Czyli szkoły muzycznej nie było? Szkoła muzyczna pojawiła się dopiero w, w wieku 17 lat. Za pierwszym razem się nie dostałem, bo był to bardzo spontaniczny pomysł yy, sprowokowany przez jednego z moich instruktorów, yy, Krzysztofa Szydłowskiego. Pozdrawiam bardzo serdecznie. Yy, I wtedy dosłownie rzuciłem wszystko i w dwa tygodnie mówię, idę, yy, muszę zacząć kształcenie takie państwowe, żeby mieć właśnie papier. papier. Yy, zupełnie wbrew wtedy moim yy, właśnie zainteresowaniom opera nie była obecna w moim domu i, i ja sam w operze pojawiłem się dopiero dwa lata po tym, jak zacząłem się jej uczyć yy, i śpiewać, więc... Yy... Ja, zaraz, zaraz. Czyli to znaczy, że nigdy nie byłeś na spektaklu operowym? To masz na myśli? Zanim zacząłem uczyć się śpiewu operowego, nigdy wcześniej nie byłem w operze. Ciekawe w Teatrze Wielkim Operze Narodowej po raz pierwszy y, w, wszedłem tylnym wejściem i od razu na Benefis Bernarda Ładysza na scenę. <ś worms> no <śmusik> więc no to można moje... powiedzieć, że to jest takie wejście smoka. <śmusik> y, y, y, y, y <śmusik> no, na pewno to wszystko naprawdę y, działo się nie po kolei i, i bardzo właśnie spontanicznie i zaskakująco i, i naprawdę ta opera weszła do mojego życia y, y, niespodziewanie i zadomowiła się y, już na dobre. Natomiast gdyby nie to brzesko, gdyby, gdyby nie y, w, wsparcie lokalnej społeczności i właśnie ta więź, która się wytworzyła z, z, z moimi krajanami, no to, to na pewno by się tak nie potoczyło. Ale zaraz, y, piosenka aktorska, <coughs> jasełka, jakieś przedstawienia, y, śpiewanie y, takie rozrywkowe, to jest zupełnie co innego. Więc wyobrażam sobie, że ten moment, kiedy y, w końcu dostajesz się do szkoły muzycznej, to jest szkoła muzyczna drugiego stopnia w Warszawie y, przy ulicy Bednarskiej, tak? Y, nie, to był Kraków. To a była w Basztowa 9, a, tak? W e, bliżej domu. E, kiedy się nie dostałem, śpiewałem repertuar kabaretu Starszych Panów, no bo nie miałem żadnego doświadczenia. Nie mogłem przynieść e, Arii Starowłoskiej. E, a na pewno w dwa tygodnie nie mogłem jej przygotować. Więc e, urzekłem na pewno panel, e, śpiewając e, odrobina mężczyzny na co dzień. E, dopuścili mnie do finału, więc zobaczyli, że, że był potencjał. Natomiast e, no, kiedy przyszło do, tego, do tej selekcji, było tam mnóstwo ludzi, którzy przychodzili już w miarę gotowi do tego, żeby rozpocząć porządną naukę śpiewu klasycznego. A ja y, trafiło na dobry charakter, bo jak mi się coś nie uda, to, to ja zrobię wszystko, żeby potem mi się udało. Więc y, kolejny rok y, przepracowałem i, i rok później się już dostałem. No a później były studia, studia w Warszawie w, na Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina, ale też jakiś taki szalony pomysł, żeby sobie zafundować drugie studia równolegle. W Akademii Teatralnej w Warszawie i z takich opowieści studentów Akademii Teatralnej wiadomo, że oni spędzają jakieś 18 godzin na dobę na uczelni, więc zastanawiam się, jak można łączyć te dwa kierunki i w ogóle skąd ten pomysł, dlaczego, dlaczego czułeś, że jest ci to potrzebne? Przecież na studiach wokalnych też jest dużo zajęć aktorskich. To prawda i to stąd się wzięło i, i tak jak zawsze powtarzam, to jak moja droga się potoczyła, to nie jest wynik e, moich decyzji i moich pomysłów tylko i wyłącznie, ale właśnie napotkanych ludzi i, i mojego zaufania do nich. I, i tutaj e, absolutnie e, kluczowe było to, że pod koniec pierwszego roku, kiedy przygotowywaliśmy się do sesji i, i egzaminów w tych aktorskich e, końcoworocznych na Uniwersytecie Muzycznym, e, moi instruktorzy, e, wtedy pani Kasia Małachowska, która była asystentką Grzegorza Chrapkiewicza, e, podeszła do mnie i po prostu wygrzebała jednym zdaniem z mojej głowy stare marzenie pod tytułem Hubert, czy ty nie myślałeś kiedyś, żeby zdawać do Akademii Teatralnej? I ja wtedy po prostu szczena na podłodze, że ktoś, kto, kto jest związany z tym środowiskiem zobaczył to we mnie, że, że, że może jednak y, mogę, bo, bo jako nastolatek jakoś szybko wpadłem w kompleksy i wydawało mi się, że, że nie, bo na przykład nie umiem pływać. No to jak nie umiem pływać, to nie mogę być aktorem. Ktoś gdzieś usłyszałem i, i nagle takie bzdury potrafią y, młodemu człowiekowi namieszać w głowie i właśnie trochę go od, odsunąć od, od swoich marzeń, ale, ale właśnie wtedy to jedno pytanie sprawiło, że ja po raz kolejny rzuciłem wszystko, w miesiąc się przygotowałem i poszedłem na egzaminę i stwierdziłem, jak się uda, to się uda, a jak nie, to i tak mam swoją uczelnię muzyczną. No ale się udało, no i wtedy był problem. No i jak to się, <śmiech> jak to się udało łączyć? Jak to no, się trzeba robi, do 18 się... godzin na Akademii Teatralnej dodać 10 na Uniwersytecie Muzycznym i wychodzi wtedy 28 na dobę spędzonych na, na uczelniach i, w, i, i podróżach między nimi. No był to czas niezwykle wymagający i, i teraz z perspektywy czasu nawet Ciężko mi sobie wyobrazić, jak ja byłem w stanie to wszystko łączyć. Oczywiście po raz kolejny. Ogromna pomoc y, profesorów, y, dziekanów obu, y, obu uczelni, bo, bo udawało się tam niektóre przedmioty jednak y, przenosić z uczelni na uczelnię. Natomiast był to w, y, sk skok na głęboką wodę. Przetrwałem, bo to trwało 3 lata tego równoległego studiowania. Natomiast y, kiedy przyszło do... Y, do decyzji, czy, czy kontynuuję studia na Uniwersytecie Muzycznym, stwierdziłem, że, że już mam dość i, i magistrem zostałem na, na Akademii Teatralnej, a, a ze śpiewu operowego mam licencjat, z którego jestem bardzo dumny, bo, bo przetrwałem i swoją drogą nikt mnie o niego nigdy nie zapytał, bo, bo w naszym zawodzie tak naprawdę warci jesteśmy tyle, co nasz ostatni występ, a nie, a nie dyplom. Ale trochę mi się nie chce wierzyć, że dział kadr komisza oper niemieckiej opery, w której berlińskiej opery, w której jesteś... Boże, to prawda. Oni zapytali. Oni na pewno zapytali. Przecież tak, Niemcy pytają o dyplom. Ale to była pierwsza, bo w dwóch niemieckich instytucjach trafiłam. pracowałem na etacie, ale ta pierwsza nie zapytała. Natomiast druga masz rację. Boże, przypomniałaś mi, tak? Dzwoniłem do siostry, która w moim mieście rodzinnym szła do mojego pokoju i robiła telefonem zdjęcia mojego świadectwa z liceum, bo tego, do tego też potrzebowali. Więc to prawda. Przepraszam. Cofam. Yy, komisza OPER zapytała o wszystkie moje dyplomy i musiałem je przesłać, to prawda. Więc, więc przydał się ten, ten licencjat i, i magister. I tak dopowiadając twoją biografię w bardzo dużym skrócie, to jesteś teraz od kilku lat członkiem zespołu Komisza OPER w Berlinie. Co prawda Komisja OPER teraz ma gościnne występy w innym teatrze. Byłam ostatnio w Berlinie i widziałam, że remont postępuje, postępuje. tej sceny, ale to jest taka scena, w której myślę, że te kompetencje aktorskie i twoja otwartość na granie na scenie, a nie tylko śpiewanie, co dzisiaj w teatrze operowym w ogóle jest no, oczywistością. No, ale tam to chyba szczególnie jest ważne. Tak i, i wydaje mi się, że, że wielu śpiewaków jest tam naprawdę wystawianych na, na dużą próbę, szczególnie takich, którzy właśnie przychodzą z takiego bezpiecznego... Yy, yy, Środowiska, czy, czy właśnie teatru klasycznego operowego. I też właśnie na mapie tak naprawdę ta, ta instytucja jest sklasyfikowana pod takie właśnie dzieła, bo mamy Stac Oper, która jest bardzo klasyczna, przyjeżdżają tam największe gwiazdy, które po prostu tak naprawdę czasem próbują przez pięć dni i, i śpiewają, tak naprawdę po prostu śpiewają swoją postać w kostiumie, bo, bo ciężko jest w, w, w, w takim czasie wejść głębiej w jakąś rolę. E, natomiast jeśli chodzi o komisze, to, to, to są zawsze bardzo ciekawe pomysły, czasem dużo eksperymentowania. Nie znaczy, że to zawsze wiąże się z, z ogromnym sukcesem, czy, czy, czy z tym, że, mm, że każdemu to przypadnie y, do gustu. Natomiast o to właśnie chyba chodzi. I e, ja osobiście uważam, że że teatr, który... z którego widz wychodzi bez żadnych emocji, bez, bez żadnego zdania i, i nie zostaje mu to w pamięci, czy mu się podobało, czy mu się nie podobało, no to... w y fajnie, super, że taki też jest, ale, ale te emocje są jednak najważniejsze i po to człowiek przychodzi spotkać się z, z kulturą na żywo, y, żeby jednak czegoś doznać, a nie tylko zobaczyć. Czyli bliżej ci do takiego teatru, który y, drąży w nas coś niż takiego mieszczańskiego doświadczenia, które właśnie pozwala y, tak, y, spokojnie zostałem... wypić y, jakiś napój czy spożyć coś w przerwie bez... Y, zbędnych refleksji. No, mi się wydaje, że też to wynika właśnie z tej mojej drogi. i Z tego, że, że od samego początku byłem y, bardzo mocno testowany i, i bardzo mocno... A co to znaczy? Testowany? Co można na myśli? Mm. Kiedy miałem 20, 21 lat i, i przygotowywałem się do mojej pierwszej produkcji operowej, takiej dużej, na studiach. To była od razu wielka rola, Bodon Giovanni. Pamiętam... Yy, że wtedy właśnie wyobrażałem sobie, że to będzie klasyczna produkcja, że będę w jakichś w, w, w pięknych kostiumach z epoki, e, że wszystko będzie zagrane tak jak w librecie. i bardzo szybko to wszystko upadło, ponieważ dostałem przeźroczyste, firankowe spodnie, przez które było widać moją bieliznę, miecz z Gwiezdnych Wojen, z którym pojedynkowałem się z komendatorem w pierwszej scenie i, i, i już wtedy Zrozumiałem, że no, będzie ciekawie w tym zawodzie i, i że jednak muszę być bardziej elastyczny i gotowy na, na, na wszystko. I każda następna produkcja, każde następne doświadczenie, czas w Akademii Teatralnej właśnie wystawiał mnie na takie próby yy, i, i przesuwał te granice, yy, na, co je, na co jestem gotowy i co mogę zrobić. Więc yy, teraz po tych wielu latach, kiedy nikt ode mnie niczego nie oczekuje i, i, i nie ma żadnego wyzwania, no to mam takie, kurczę, no jak to? No to no nie jestem do tego przyzwyczajony, ja, ja chcę właśnie coś więcej. I, I chyba to z tego wynika po prostu. Myślę, że jeszcze o wyzwaniach, które nadchodzą, porozmawiamy, ale ja teraz mam dla ciebie małą niespodziankę z Archiwum Polskiego Radia. To jest zawsze takie ryzyko, że jak przyjdzie się do radia, to my wyciągamy różne, okay. y mhm. kiedyś mówiliśmy, zakurzone taśmy. Ta nie byłaby bardzo zakurzona, bo to jest zaledwie 2019 rok. Aha. 11 maja te Wielki, 10. Międzynarodowy Konkurs, Konkurs Wokalny imienia Stanisława Moniuszki etap trzeci, czyli finał z orkiestrą. I tutaj y, planowałam, że ten utwór zabrzmi pod koniec, Aha. ale mm, no tutaj to wszystko, co mówisz o aktorstwie i o tym, co tam można zrobić właśnie w obrębie takiej Ari, Kawatiny, tutaj właściwie mhm. figara, no to, to zaraz Państwo usłyszą, co też Hubert Zapiór zaprezentował publiczności Siedem i 7 Siedem lat temu. na dziesiątym Konkursie Moniuszkowski. Si, children's children's children's children's children's children's la children's Con la La Kawalier, la la la la la la la, che bel, biere, che bel piacere, che bel piacere, per un barbiere di qualità, di qualità. Tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, donne, ragazzi, venti fanciulle. A la, la barba, a la sanguiña, presto miel, presto miel, presto miel, presto miel, presto miel, presto miel, presto miel, presto miel, presto figaro presto miel, presto miel, presto miel, Una la volta per carità, per carità, per carità. Figaro giu, figaro fu, figaro giu, bravo figaro, bravo bravissimo, bravo figaro, bravo bravissimo, fortuna, a fortuna, a fortuna, mankera, la la la la la la la la la la la la, a ty fortuna, a fortuna, a fortuna, non mankera. Sono il facobu, bella sono No i oszalała publiczność w Teatrze Wielkim Operze Narodowej. Wtedy podczas finałów 10 międzynarodowego konkursu wokalnego imienia Stanisława Moniuszki, Hubert Zapiór Orkiestra Teatru Wielkiego Opery Narodowej, Andrzej Jurkiewicz prowadził te finały, te finałowe przesłuchania w formie I wszystkie próby w ekspresowym tempie. Bardzo uroczystego koncertu. No i jak zawsze, kiedy <śmiech> taką niespodziankę wyciągamy z archiwum, nasz gość tutaj słucha uważnie. Obserwowałam cię, Hubercie, czy to jest miła niespodzianka, czy jednak niemiła, miła, ale Mniejsza niż się spodziewałem. No właśnie. Bo rzeczywiście... Nie słuchałeś tego nagrania, prawda, Nie Nie wiem, kiedy ostatni raz to słyszałem, bo nie wiem, czy on jest na YouTubie, nie wydaje mi się. No, zdecydowanie milej niż to wspominam. Ciężko było? Ciężko było. To też ogromne znaczenie ma to, już teraz po latach to wiem i rozumiem, kiedy wykonuje się koncertowo arię które jeszcze nie wykonywało się na scenie. Byłem dosłownie wtedy pół roku przed, czy, czy tam osiem miesięcy przed swoim debiutem w tej roli, Cyrulika, więc zupełnie inne doświadczenia, zupełnie też no, no, słyszę siebie z, przez, przed tych siedmiu lat i, i też słyszę wszystkie zmiany, jakie zaszły od tego czasu w, w moim głosie i, i w... No, w, w... Bardzo to miłe, dziękuję. Miło było posłuchać, to taka podróż w czasie i, i trochę odczarowała to, jakie ja miałem y, wspomnienia na temat, y, na temat tamtego wieczoru i, i tego właśnie, jak bardzo się stresowałem, jak, jak wykończył mnie psychicznie ten wieczór i, i jak długi on był. To, że my śpiewaliśmy po tej jednej arii, trzeba było czekać znowu y, po jednym występie kolejne tam półtorej godziny na swój drugi występ. No, y, dziękuję. Bardzo się cieszę, że to miła niespodzianka. To był czas, kiedy już kończyłeś studia w Juilliard, bo tak, z... dopowiadając tę biografię dalej, tę drogę edukacyjną, no to po Akademii Muzycznej, Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina i Akademii Teatralnej w Warszawie I Akademii Operowej i Akademii przy Teatrze Wielkim, przy Wielkim, teatrze. Wielkim jeszcze no, ważny bardzo etap w bardzo prestiżowej y, uczelni Juilliard School of Music w Nowym Jorku i y, y Edith Vince, y, jej klasa. To wtedy właśnie robiłeś dyplom? Tak. Yy, no dosłownie kilka roku? dni po, po moim y, spektaklu dyplomowym po raz kolejny był to Don Giovanni, więc on mnie śledził przez te edukacyjne lata. No, przegapiłem ten bardzo słynny amerykański moment, kiedy, kiedy rzuca się tymi czapkami, czapkami w górę na, na graduacji, ponieważ właśnie... Wydarzało się to w trakcie chyba konkursu Moniuszkowskiego. E, dosłownie dzień przed wylotem jeszcze w, i, i pamiętam, że, że e, dziekan wydziału nie chciał mnie puścić e, parę dni wcześniej na ten konkurs. Ja pamiętam, że ja przyjechałem, e, jet lag, alergia rozłożyła mnie i, i, i było ciężko wejść w ten konkurs, e, bo zostałem poproszony, żeby jeszcze zostać na masterclass e, z dyrektorem muzycznym Metropolitan Opera, tam z kolei Kozifantutte y, y, y, śpiewałem, więc y, tak, to wszystko było na żyletki, jeśli chodzi o terminarz i, i z wszystkimi walizami, jeszcze wtedy z moją mamą i siostrą, które właśnie przyjechały mnie, mnie odwiedzić i zobaczyć ten mój ostatni spektakl, wracaliśmy do Warszawy i, i prosto na Moniuszkowski. Ta kariera, która tak szybko się rozwijała, mogła jakoś uderzyć ci do głowy, tak sobie wyobrażam, bo to się wszystko działo szybko. Ten Nowy Jork, te studia, Metropolitan, no to jest właściwie już wszystko, tak? Czy może śpiewak chcieć więcej? Co ci dał ten amerykański czas? Studiowanie tam także, czy to była jakaś inna niż ta europejska perspektywa, czy to było po prostu kolejne doświadczenie i też... Jak rozumiem, spotkanie z kolejną osobą, która może być takim mistrzem na parę lat. Tak, no niezapomniane przeżycie. W, w, ja też miałem ogromne szczęście, że ja y, ukończyłem te studia. Y, byłem ostatnim rokiem, który skończył je w taki tradycyjny sposób, bo chwilę potem rozpoczęła się pandemia i y, i wszyscy studenci na kamerkach, lekcje śpiewu z, z, z profesorami, Koszmar. którzy nigdy w życiu tego nie robili, e, więc no, ciężko mi sobie to wyobrazić. E, natomiast jeśli chodzi o pierwszą część tego pytania, ja jeszcze zanim pojechałem do Nowego Jorku i, i zanim w ogóle pojawił się pomysł, żeby tam startować, ja, ja już wiedziałem, że chcę na początku swojej drogi e, zdobyć doświadczenie w niemieckim teatrze. Yy, oczywiście to też, nie wymyśliłem sobie tego sam, to były yy, yy, yy, wiele rozmów i, i właśnie mentorów, którzy, którzy mi to polecali, yy, więc ja wiedziałem, że jadę do Nowego Jorku na dwa lata, ale jak to zrobię, to chcę wrócić do, do Niemiec i, i zdobyć te pierwsze szlify w, w teatrze etatowym niemieckim. Ten plan troszkę w, w, właśnie z racji tej pandemii ewoluował, bo, bo mój plan był dwa lata w teatrze repertuarowym i zaczynam swoją karierę solową, freelancerską Wolnego Strzelca. No już w pierwszym sezonie zostaliśmy zamknięci w domach, no i cały ten pomysł i, i, i to właśnie takie naiwne poczucie bezpieczeństwa w tym zawodzie yy, legło w gruzach i, yy, i tak po dziś dzień jestem śpiewakiem etatowym, który łączy, y, łączy te dwa światy podróżowania, śpiewania gościnnego i yy, yy, pracy na etacie, ponieważ no, to bezpieczeństwo, które wtedy dostaliśmy od tej instytucji w, przez prawie że półtora roku ja siedziałem zamknięty w domu, ale miałem na rachunki, miałem na to, żeby y, opłacić czynsz i, i, i miałem naprawdę to poczucie bezpieczeństwa, które w tamtym czasie było na wagę złota, bo mnóstwo śpiewaków albo się przebranżawiali, albo zaczynali rozwozić paczki, albo w ogóle już nigdy nie wrócili do zawodu, y, bo, bo było tak ciężko, więc, y, więc pamiętam w tym czasie... Y, no, no chociażby takie wydarzenie sprawia, że woda sodowa nie uderzy ci do głowy, bo, bo czujesz, jakie to wszystko jest delikatne i ulotne. I, i, I tak naprawdę do tej pory mam to z tyłu głowy, że, że w każdej chwili coś takiego może się powtórzyć i, i trzeba być przygotowanym co dalej. To prawda. Szybko się o tym zapomina, ale jednak to były co najmniej dwa sezony właściwie spisane na straty, bo nawet to, co udało się zrobić, czy zaprosić publiczność na jakiś koncert czy, czy spektakl, to, to były jakieś takie pojedyncze odpryski tego, co w ogóle było możliwe, takimi siłami, które były dostępne, prawda, bo też podróżowanie było bardzo utrudnione. Tak, i z tej pandemii właśnie wzięła się komisja oper tak naprawdę, bo y, to też był taki niesamowity... Y splot wydarzeń. Byłem w Oslo. Świat się powoli otwierał. E, moja pierwsza duża premiera właśnie jako artysta gościnny Cyrulik Sewilski. E, powoli zaczęliśmy wierzyć, że, że pandemia to przeszłość, bo to było po tej pierwszej fali. E, no i dosłownie na tydzień przed premierą, e, to była późna jesień, początek zimy, kolejne nowe przypadki, kolejna, kolejna fala. Zostaliśmy wysłani do domów i w tym czasie dostałem wiadomość, że, że komisze oper szuka barytona y, na etat. I ja, po pierwsze zaskoczony, jak to, wszystko wskazuje na to, że, że na kolejne lata będziemy zamknięci, a ktoś chce mi dać y, kolejne poczucie bezpieczeństwa w superteatrze, w, w miejscu, które właśnie tętni takim teatralnym, operowym życiem. Yy, więc bez wahania pojechałem na to, na to przesłuchanie, yy, dosłownie yy, jechałem na święta do domu, pamiętam, z Hanoweru, zahaczyłem o Berlin, zaśpiewałem przesłuchanie, ruszyłem w podróż do domu i zanim jeszcze prze przekroczyłem granicę, dostałem telefon, że, yy, że oferują mi, yy, mi, mi ten etat. Yy, ja bez zastanowienia, bo naprawdę wtedy... To, to nie był moment nakręcenia nosem i zastanawianie się, czy ja może teraz chcę rozpocząć yy, karierę wolnego strzelca. Yy, przyjąłem to naprawdę z, z ogromną radością i, i do tej pory yy, już będę zaczynał piąty sezon. Jest to... Yy, no, jestem szczęściarzem, to też muszę powiedzieć, bo praca yy, i, i tak dalej, talent, ale, ale gdyby nie to szczęście do, do spotykanych ludzi i do, do wydarzeń, no to na pewno nie byłbym w, w tym miejscu. No a w przyszłym sezonie bardzo ważna premiera z Twoim udziałem, ale o tym później, bo teraz najwyższa pora, żeby umożliwić Państwu y, rozmowę z nami. 22 645 22 22. Hubert Zapiór z nami do godziny 11.00 i dla słuchaczy z Brzeska lub okolic mamy y, małą niespodziankę, więc szczególnie zachęcamy, do telefonów z tamtej części Polski, choć oczywiście z każdej, z każdej tak, części Tak, zapraszamy, można ale tak, jeśli ktoś dodzwoni się z, z okolic Brzeska i będzie zainteresowany pojawieniem się, pojawieniem się w Pałacu Getz na, na moich najbliższych koncertach, będzie niespodzianka. Zapraszamy. Komisze Oper to jest miejsce, w którym zaśpiewałeś wiele ról, y, także Don Giovanni'ego, y, w takiej inscenizacji, w której Don Giovanni tam trafia do szpitala, tak? On ma różne... A, wszystko zaczyna się od tego, że, y, że oglądamy jego pogrzeb. Y, więc y, kolejne ciekawe doświadczenie. Przez 20 minut, y, kiedy, kiedy widownia wchodzi do teatru, y, ja y, leżę w, w trumnie i y, walczę o to, żeby tam nie zasnąć, oczekując na, y, na pierwsze nuty Opery. Nie ma dublera, męczych, <śmiech> nie, kaskadera do trumny. Nie, nie, nie, nie, było, nie. Nie ma kiedy nas podmienić, bo to nie wieko musisz... jest otwarte i, i z tej trumny na uwerturze jestem wyciągany. Okazuje się, że nagle zaczyna mi bić serce i, i trochę na zasadzie retrospekcji przechodzimy przez, przez życie Don Giovanniego, który, który właśnie w, w tymi resztkami sił jeszcze trafił do, do, do szpitala i, i pod kroplówką w, w, w, w białym, w, w, w, jak, nie wiem, jak to nazwać, profesjonalnie szpitalnym odzieniu. Był jeszcze pomysł na początku, że ja tam pod spodem mam Pampersa, który jest mi ściągany. Na szczęście to w pewnym momencie upadło, bo tutaj muszę podziękować mojemu koledze Basowi Leporellowi. No, nie radził sobie, żeby mi tego Pampersa na czas zdjąć i tak sobie nie radził, że w końcu reżyser no, stwierdził, że o Pampersie będziemy rozmawiać, to nie sądziłam. <laughs> Dokładnie. Y, audycja? Tutaj nie ma lokowania produktu? Nie, nie absolutnie. Tak. Y, absolutnie. Absolutnie, nie. Ale y, y, tego don Giovanniego wspominam przypadkowo, bo y, tak się jakoś potoczyło twoje życie do tej pory, że stałeś się mozartowskim śpiewakiem. Y, czy to już na studiach jakoś tak... Y, nie wiem, się krystalizowało, że tak będzie, jak ta relacja z Mozartem się taka zbudowała. Czy to jest po prostu przypadek? Bo tych ról jest bardzo dużo. To jest Don Giovanni, to jest Hrabia Almaviva, to jest Gulielmo, to jest Papageno, także... No... Tak, i każda rola już po kilka produkcji tych spektakli jest, no już zbliżam się chyba do 150, jeśli nie więcej, Yy, z czego to wynika? No, na pewno z tego, że bardzo wcześnie zacząłem tego Mozarta śpiewać i na nim się tak naprawdę wychowałem operowo. Yy, druga rzecz, yy, wielu śpiewaków, no mówiąc delikatnie, nie pała miłością do recytatywów. Jakoś tak one są traktowane po jako zło konieczne. Jako złokonieczne. Jako yy, złokonieczne, a ja je właśnie trochę traktuję jak, jak dialog teatralny i, i właśnie to miejsce, w którym mam najwięcej swobody i, i najwięcej yy, Yy, mogę zbudować postaci w, na swój sposób. Więc dla mnie to jest ogromna zabawa i, i naprawdę ja przywiązuję do tego ogromną, ogromną wagę I, i też wydaje mi się i, i, i mam taką nadzieję, że jest to jakaś moja mocna strona. A jednak u tego Mozarta tych recytatywów jest mnóstwo i to właśnie posuwa tę historię. Yy. No a inna rzecz, no to właśnie po raz kolejny tak się ułożyło, tak, tak, tak los sprawił, że, że w każdym sezonie e, tego Mozarta jest, jest coraz więcej. E, w, już tak naprawdę na dwa lata do przodu w każdym sezonie mam jakieś premiery e, mozartowskie, więc... E, można powiedzieć tak, no, to jest w tym momencie moja specjalizacja, a w międzyczasie e, jestem szczęśliwy, że, że mogę dodawać coraz to fajniejsze role spoza tego repertuaru, czy, czyli takie jak Marcello w, w Cyganerii Pucciniego, w, w tym sezonie to był Oniegin, na którego czekałem latami, e, moja ukochana rola i postać, e, no a zaraz właśnie w Król Roger. Tak, Król Roger to będzie nowa premiera i Król Roger w Berlinie zagrany to też ma ogromne znaczenie dla nas Polaków, tak, nie, nie, nie, nie ukrywajmy tego. Dłubałem w internecie, szukałem kiedy była jakaś ostatnia premiera w ogóle polskiego utworu w, w, w, w Berlinie, no i nie doszukałem się w, w ostatnich 50 latach takiego wydarzenia, więc naprawdę jestem... No, też czuję się doceniony tym, że jako y, polski śpiewak w, w zespole y, komisze Oper y, będę miał y, szansę po raz pierwszy w swoim ojczystym języku y, zaśpiewać y, premierę i to właśnie w Berlinie, bo tak naprawdę ja nigdy nie zaśpiewałem żadnego dzieła w całości po polsku, tak mi się wydaje. Więc to jest w ogóle też kolejne dla mnie Wspaniałe doświadczenie. 22 645 22, 22 Dzwonią państwo do nas i dodzwonił się do nas słuchacz z Krakowa. Do Brzeska, można powiedzieć niedaleko. Bardzo niedaleko, Dzień, Dzień dobry. Dzień dobry. Włodzimierz Wróbel z Krakowa. Ale teraz z trasy maratonu i trochę mniej o muzyce, ale chciałem zapytać o pana drugą partię. obieganie Naprawdę w tym momencie biegnie pan maraton? Tak, jest taki piękny maraton, ale nie mogłem sobie odwudzić przyjemności słuchania audycji, bo z roną śledzimy Pana karierę już od 7 lat i to jest rewelacja. Jaki najbliższy maraton? Jaki Pan czas? Ale już tak na poważnie. Czy ta pasja biegowa wpływa jakoś na śpiewanie? Bo czasami się mówi, że śpiewacy muszą mieć jakąś masę, no a maraton trochę zabiera tej masy. Jak Pan, jak pan się czuje śpiewając po takich dłuższym bieganiu? Serdecznie pozdrawiam, do zobaczenia w Pałacu Getty. Do zobaczenia i trzymam kciuki y, do mety. <laughs> Dziękuję bardzo. Jeszcze chyba nie odebraliśmy nigdy telefonów, kafemu za trasę maratonu. Jest to coś, coś naprawdę, coś wspaniałego. Yy. To jak to z tym bieganiem? Miałam to na liście, ale tutaj... No muszę się przyznać, teraz y, mam nadzieję, że pan Włodzimierz się nie, nie, nie, nie będzie zawiedziony. Y, z, z tą masą, no trochę mi się przybrało, bo... Y, no ale do Rogera to może trzeba. Może, może trzeba. Y, sprawa wygląda tak, że że y, kiedy to wszystko zaczęło się w pandemii, właśnie w tej pandemii, kiedy miałem mnóstwo czasu, zacząłem biegać, biegać, biegać, coraz dłuższe dystanse, no bo był na to czas, y, stało się to moim nałogiem. W ostatnim sezonie y, coraz mniej na to zacząłem znajdować czasu. Na szczęście y, y, udaje mi się śpiewać y, dobrze. Tak samo z, z bieganiem i bez, bo w pewnym momencie to już byłem tak na to zafiksowany, że nie byłem w stanie wyjść na scenę, kiedy wcześniej nie pobiegałem. Były takie sytuacje, że mieliśmy jakiś koncert w, w katedrze, na, do, do, do której byliśmy przywożeni z innego miasta, wyjeżdżaliśmy bardzo wcześnie, nie było kiedy pobiegać, więc ja jeszcze Biegłeś przed koncertem... Nie, ale wokół tej katedry robiłem cztery kółka, zanim wchodziłem we frak. W, w tym momencie już jest no, troszkę inaczej, bo, bo coraz więcej jest pracy, a coraz mniej czasu i mm, chociaż biegam, cały czas biegam, uspokajam pana wodzimierza. Nawet ten tydzień był takim moim mocnym powrotem, bo, bo parę treningów mocnych zrobiłem i, i rzeczywiście y, na pewno pomaga to na, na wydolność, na to, jak, y, jak cały organizm jest rozgrzany, bo tak naprawdę śpiewamy całym ciałem i, y, i kiedy, y, kiedy zmęczę się fizycznie biegając, od razu czuję jakąś większą tutaj swobodę i przestrzeń we wszystkich rezonatorach, y, więc mi to pomaga. Y, mam nadzieję, że do maratonów wrócę. Y, Ostatni półmaraton w Warszawie przebiegłem rok temu i to było, odpowiadając na pytania tutaj Tak, cały było pytanie czas. o czas. Ja tak, właśnie tutaj chciałam przypomnieć. godzina 26 minut. Rekord mam troszkę lepszy, bo, bo udało mi się przebiec rok wcześniej. O, ja a propos, jak to jest po śpiewaniu? Wczoraj rozmawiałem z Arturem Jandą. Pozdrawiam serdecznie. Jesteśmy razem w, w, w próbach do Kozji w, w, w Warszawskiej Operze Kameralnej. I właśnie wspominałem, że najlepiej... Zaśpiewany spektakl Kozii w Teatrze Wielkim Operze Narodowej to ten, który zaśpiewałem po przebiegnięciu warszawskiego półmaratonu tego samego dnia z rekordem życiowym, gdzie przebiegłem ze średnim czasem 3,50 na, na kilometr. E, więc wydawało mi się, wydawałoby się, że powinienem e, do końca dnia e, już leżeć i, i e, wyjść z bólu, a wyłem na scenie <śmuch> Teatru Wielkiego Opery Narodowej e, i całkiem, całkiem to było no, dla mnie niezapomniane doświadczenie. Czułem się, te wszystkie endorfiny, emocje, adrenalina. E, no nie pamiętam z większą energią niż właśnie wtedy, kiedy przebiegłem rano półmaraton, a wieczorem wszedłem na scenę. No teraz są też wspaniałe warunki do biegania w Warszawie. Najpiękniejszy chyba moment tego miasta, kiedy wszystko jest zielone, drzewa kwitną i nic tylko biegać. Tak, pewnie dzisiaj też y, będzie przebierzcie. Warszawska opera kameralna jest dość mała, więc tam wokół y, warszawskiej opery kameralnej to jest niewielki dystans, ale już wo, wokół Teatru Wielkiego Opery Narodowej to tam by się już jest kilka sekund. Tak, tak. tak, tak. tak. <śmiech> <śmiech> jakby to wszystko y, policzyć. Y, dobrze, to teraz mała, y, mały przerywnik muzyczny. Y, ja go tak zapowiadam celowo, bo jakby to powiedzieć, nie jest to gatunek, po którym my w dwójce najczęściej. Sięgamy, ale to też jest Hubert Zapiór, proszę Państwa. Kiedyś u stóp mi leżał świat Los robił wszystko na mój znak Myślałem po co mi do szczęścia drugi ktoś Dziś wiem, że to nie tak Na zawsze już zostanie ból Pod powiekami widzę ją za łatwo serce pozwoliłem sobie skraść Skąd siłę brać, no skąd? Ona zawsze będzie obok Nawet gdy ucieka gdzieś Trzyma moją duszę, rani, wzrusza Dręczy, jak tu znieść? Tam w tej wieży miotam się jak dziki zwierz Czy ona zechce tutaj wejść i ze mną być, być aż po Dlaczego miłość kusi tak? Niech precz przepadnie wieczny mrok Choć ona tak daleko jest, sam nie wiem, gdzie Chcę ścigać ją mój drog Ona zawsze będzie obok Nawet skryta gdzieś za mgłą Zawsze siłę daje mi, dzień po dniu Sekundy liczę z nią ty zworna noc miotam się jak dziki zwierz. Czy ona zechce tutaj wejść? I pośród długiej nocy tej już samotności będzie mnie Byle z nią. Hubert Zapiór jako bestia tak jest. w tej nowej wersji hitu Disneya z 2017 roku, wersji nieanimowanej tylko z aktorami. Jak to się stało, że trafiłeś do studia dubbingowego, żeby... Zostać bestią. No tutaj zdecydowaną rolę odegrała Akademia Teatralna i, i, i to, że mm, funkcjonowałem w tym środowisku jako taka trochę w, w atrakcja, yy, że śpiewak operowy przyszedł i się dostał na, na Akademię Teatralną. No i odezwała się do mnie Agnieszka Tomicka, która reżyserowała ten, to, te, te nagrania, wiedząc, że, że jest taki chłopak i, i, i sama potrzebowała właśnie czegoś więcej niż, niż takiego muzykalowego prostego śpiewania, tylko do tej bestii sobie wyobraziła coś, coś bardziej operowego. No i zaprosiła mnie na casting, a ja właśnie bez żadnego doświadczenia. Y, z, z, z, z, wybrałem się na niego I też właśnie Z tymi marzeniami dzie, dzie, Dziecięcymi i, i, I z tą całą historią, jaką, jaką Disney stworzył y, Przez lata więc to też dla mnie było ogromne y, doświadczenie i, i niesamowita, niesamowita pamiątka, y, to nagranie. Tak, to jest taka pamiątka na całe życie. No i właśnie też rodzaj spełniania marzeń dziecięcych. Ym, no bo właśnie to jest też to pytanie o... Oto jaki to ma być fach, no bo teraz będzie ten y, Roger, król, Roger Karola Szymanowskiego i tytułowa rola, y, która jest y, bardzo taką rozbudowaną, poważną rolą, y, no o takim, w ogóle to jest taki utwór, taki, taka opera, filozoficzna, można powiedzieć, w której w zależności od tego, co nam chce poprzekazać reżyser, no to może mieć różne, różne poziomy rozumienia. I ciekawa jestem, jak myślisz o tym, bo od Mozarta do tej partii króla Rogera, to jest naprawdę bardzo, bardzo daleko. Też rozmawialiśmy o tym przed audycją, że często śpiewali ją jednak dojrzalsi yy, śpiewacy. Zgadzam się i... Byłeś zaskoczony tą propozycją, bo rozumiem, że to nie była twoja propozycja jakaś taka cichaczem, gdzieś tam podłożony ten Szymanowski też. Absolutnie, bo, bo tak jak wspomniałem o Oniginie, który był na mojej liście i, i tak naprawdę <coughs> odkąd pojawiłem się w, w Berlinie na każdej rozmowie z moim szefem wspominałem tę rolę i mówiłem, jak, jak bardzo na nią czekam i jak bardzo marzę i w końcu to moje marzenie spełnił. Yy, tak król Roger nigdy na tej liście nie zdążył się pojawić, a, a był to pomysł y, naszego dyrektora muzycznego, Jamesa Gaffigana, który, który został zarażony y, tą operą przez swojego asystenta y, Sasza Jankiewicza. Zresztą spotkaliśmy się z Saszą w Akademii Operowej lata temu, więc y, y, krąg się zamyka. Y, więc na początku ja nie dowierzałem, jak dostałem wiadomość od, od, od, y, od mojego dyrektora. Czy ja byłbym zainteresowany? Moje pierwsze pytanie, ale u nas? I po polsku? Mówi, tak, po polsku? To, to ja nie miałem żadnych wątpliwości. Szczególnie, że, że też powiem szczerze, mi się podoba to, że ja to, że, że, że te pierwsze kroki w tej, e, w tej operze postawię w Berlinie, e, a nie w Warszawie, nie w Warszawie <laughs> że, że to będzie w moim teatrze, w którym będę miał pełne wsparcie i, i w którym... Mam już ugruntowaną pozycję i nie muszę niczego udowadniać, yy, więc, yy, więc przyjmę to doświadczenie z, z otwartymi ramionami, zobaczymy yy, co z tego wyjdzie. Mam też namaszczenie yy, no, jednego z tych rogerów, yy, jeśli chodzi o, o Polaków, czyli Mariusza Kwietnia, bo, bo z nim też rozmawiałem i, i radziłem się. Yy, i, i... Czy brać. Tak, czy, czy, czy, czy, czy to robić, czy, czy to jest dobry moment? On dość, dość wcześnie też zaczął śpiewać te partie. Yy, swoją drogą dosłownie wczoraj mój kolega, z którym śpiewaliśmy yy, Cyrulika Sawilskiego w Operze Kameralnej, miał swoją premierę w Poznaniu, yy, Łukasz Klimczak. Pozdrawiam, cały czas czekam na wieści, jak, jak mu poszło, bo, bo wczoraj jeszcze życzyłem mu powodzenia. Yy, więc yy, też my młodzi próbujemy się zmierzyć z tą partią. Yy, jest to przepiękna muzyka. Szymanowski, yy, parę lat temu miałem Y, przyjemność zaśpiewać kilka pieśni Szymanowskiego w, w, w Zakopanem. Y, no jest to zupełnie inny świat. Nie ma, nie ma tak naprawdę do czego tego porównać. To, to jest, y, więc, więc samo zmierzenie się z tą rolą i, i przygotowanie jej to już dla mnie będzie dużo. Y, a czy ona zostanie w moim repertuarze? Czy, czy to będzie taka rola, która, do której będę chciał wracać? Albo może właśnie stwierdzę okej? Okay? przygotowałem, a teraz będzie leżakować przez kolejne 5-10 lat, zobaczymy. Na pewno jest ona na moje możliwości i na, na mój głos, jeśli chodzi o, o takie stricte matematyczne poukładanie i, i, i dźwięki. Natomiast wiadomo, każdy ma inne wyobrażenie o tej partii. Często śpiewają ją bardziej głosy dramatyczne. Ja jestem barytonem lirycznym, który co prawda z roku na rok obrasta, bo, bo też jak słyszę, jak słyszałem to Nagranie z 17 roku z 19 roku. No to też już inaczej ten, ten mój głos brzmi, więc zobaczymy, ale cieszę się ogromnie i to będzie na pewno. To będzie duże styczeń. Wydarzenie. Styczeń 2, 27, tak? Zgadza się? Premiera w Komisz Oper. Dzwonią Państwo do nas. My tu jesteśmy bardzo zajęci rozmową, ale pamiętamy, że są tam Państwo z nami i zdaje się, że dodzwoniła się do nas słuchaczka z brzeska, z twojego rodzinnego miasta. Dzień dobry, czy to prawda? Tak, dziękujemy za cierpliwość. Witam. Witam serdecznie wszystkich słuchaczy, Wit witam Ciebie, Hubercie, z tej strony Magda komęza Wolsza i pozdrawiam cały chór Gaudium. O, dziękuję, pozdrawiam. <gry> ja dzwonię z takim pytaniem, ponieważ mm, oglądałam kilka Twoich kreacji w cyroliku sabilskim i zawsze chciałam Ci zadać pytanie. Czy kreacji, która z tych kreacji jest dla Ciebie mm, najciekawsza, chociaż wydaje mi się, że mm, chyba znam odpowiedź, bo jak dla mnie to opera kameralna po prostu rzuciła mnie na kolana. Mnie też, mnie też. A czy ja mogę zadać pytanie słuchaczce? Oczywiście. Y czy wybiera się Pani na koncert do Pałacu Getz? E, powiem, że jeden, jedno miejsce już zostało zarezerwowane i trzynasty e, już jest okupiony. O tak bym powiedziała. Wspaniale. Ja obiecałem niespodziankę <grym> dla kogoś, kto się dodzwoni z Brzeska. Proszę się do mnie odezwać, czy na Instagramie, czy na, e, na Facebooku. E, będzie e, zaproszenie czekało do odbioru. E, podwójne zaproszenie na dowolny koncert. Kiedy jest Dziękuję. ten koncert? Jeszcze powiedzmy. E, 12, 13 maja w Brzesku. 12-13 maja. Dwa koncerty. Hubert's... Nawet cztery. A cztery? Żeby, żeby Nawet cztery. Wszystkich. Podziwiam, naprawdę serdecznie podziwiam, bo y, cztery koncerty pod rząd, wielki wysiłek, ale ja myślę, że to te maratony dają <śmiech> Dziękuję bardzo, pozdrawiam i, i, i do usłyszenia. Pozdrawiam serdecznie. Bardzo dziękujemy za ten telefon, ale myślę też, że nie tylko maratony, ale takie wsparcie, serdeczność od ludzi. Wspominałeś o tym kilkakrotnie dzisiaj, że jesteś szczęściarzem, ale to chyba zawsze tak jest, że jak się dużo daje, to też to wraca. Mam nadzieję, bo, bo rzeczywiście yy, tak mi się wydaje, że, że raczej jestem osobą, która, yy, która jest... Yy, chodzącym uśmiechem y, i serdecznością i, i staram się to y, każdemu dawać i, i jak najmniej problemów y, stwarzać, y, a wiadomo, że śpiewacy operowi czasem mają swoje y, różne widzimisie i, i, i tak dalej. Ja staram się naprawdę to, co konieczne, egzekwować, ale, ale mimo wszystko, jeśli chodzi o kontakt z widzem i, i właśnie y, tę bezpośredniość i serdeczność i naturalność y, to, to są takie cechy, które dla mnie są bardzo ważne i, i wierzę, że, że to wraca. Było pytanie o najlepszą, m, ulubioną twoją inscenizację Cyrulika, to jest ta z różowymi włosami? Właśnie ciężko nazwać, czy one są różowe, czy rude. Różowy na pewno jest kostium i, i płaszcz, no który tak, robi furorę. tak czasem właśnie tak, po, w kontekście zależy... tego płaszcza też dość różowo. <laughs> tak, ale, ale rzeczywiście to była y, ogromna zabawa tworzyć ten spektakl i, i z profesorem Krapkiewiczem y, i z Eweliną porczek -Adamską. Naprawdę, y, no, niezapomniany czas... Y, świetnie, że, że to zostało z nami w postaci e, nagrania na, na Opera Vision, e, bo dzięki temu z tej malutkiej e, warszawskiej opery kameralnej e, mogliśmy dotrzeć do, do dziesiątek tysięcy e, widzów, a nawet i setek, bo, bo te, e, te rolki instagramowe, które, które wrzucałem, kiedy promowaliśmy ten spektakl, e, robiły niesamowite zasięgi i ludzie rzeczywiście e, albo byli e, w, zachwyceni, albo albo po prostu mieli szczęki na podłodze, co, co takiego w operze może się jeszcze wydarzyć. Yy, więc yy, no, naprawdę tutaj słuchaczka sobie odpowiedziała sama na to pytanie. Yy, ten cyrulik rzeczywiście na chwilę obecną jest, na, jest numerem jeden moim. 22 645 22 22. jeśli chcieliby Państwo zadać jakieś pytanie naszemu dzisiejszemu gościowi. A jest Albo otrzymać zaproszenie do, do Pałacu Getz, bo każdy, kto się dodzwoni dzisiaj z Brzeska, takie dostanie, więc... Yy. Tak, to też, to można to robić, jeszcze jest chwila, a my odbieramy kolejny telefon. Halo, halo, dzień dobry, witamy w kafe Muza. Dzień dobry, czy ja jestem na antenie? Tak, jak najbardziej. Miło mi bardzo, ja dzwonię ze Szczecina i, i jako zawołana operomanka y, wielokrotnie byłam w Berlinie, no, nie, nie widziałam akurat pana Zapiura, ale pańskiego kolegę Andrzeja Filoniczyka właśnie ze wspomnianym dągziowaniem, ale ponieważ te wszystkie role y, takie nocartowskie czy rosyniowskie, to są takie młodzieńcze. A co jest w pańskich takich marzeniach, planach yy, na najbliższą przyszłość, bądź też na dalszą, które pan chce mieć w swoim razie? Czy to będzie na przykład Luna, czy, czy, czy Henry czy, yy z Dodi z, Jego, z -mur. jakie są Pańskie plany. No i życzę, żeby ta kariera się rozwijała, równie pomyślnie jak Pańskich starszych kolegów. Dziękuję pięknie i pozdrawiam. Dziękujemy pięknie bardzo. Pięknie dziękuję. No y, t, tak, te role, które, y, które Pani wymieniła, to można je zakwalifikować do tej bliższej przyszłości. Natomiast jest taka jedna rola, która, która mi się marzy tak naprawdę od, od samego początku. I, I na nią na pewno będę musiał jeszcze trochę poczekać. To jest Rigoletto. Mm -hmm, e, no tak. E, więc e, może też się wydać, że nigdy jej nie zaśpiewam. Nie wiadomo, jak, jak, jak potoczy się moja droga i, i jak będzie się rozwijał mój głos. Natomiast e, jeśli chodzi o tę operę, ten tytuł, mm, no to f, f, f, niesamowita jest to postać. Też do zagrania właśnie w, w, w, w postać. I, I Verdi, i ta muzyka, naprawdę w, był taki czas, że w kółko, na zapętleniu, do każdej czynności możliwej, do biegania, do sprzątania, y, do, do podróży, Rigoletto od początku do końca z, z Leonuczymi i Pavarottim, y, no, w, więc, więc na pewno to. Yy, z, z innych tytułów yy, może właśnie był wspomniany wspaniały Andrzej Filończyk, który, który dopiero co zadebiutował w roli yy, Żermonta w, w, w Trawiacie, yy, też można by powiedzieć bardzo wcześnie. Yy, jego głos też ma inną specyfikę niż mój, więc, więc y, jestem przekonany, że to w ogóle idealny moment i, i, i wspaniale to wyszło. W, w moim przypadku wydaje mi się, że kolejne takie 10 lat pewnie y, muszę poczekać na taką postać, też żeby zagrać ojca y, bardziej y, może wiarygodnie. Natomiast y, tak, z tych, z tych ról... A te takie, które są na liście na teraz, no to na pewno Belcore w Napoju Miłosnym, Malatesta w Dom Pasquale, w Dandini w, w Kopciuszku. To są takie role, których jeszcze nie śpiewałem, a są idealnie na, na teraz, więc jeśli słuchają jacyś casting dyrektorzy, to polecam się. Marzenie głośno wypowiedziane, wiadomo, że ma większą moc. I ja to robię celowo, oczywiście, że tak. Zawsze to A to robię. się też nagra, więc to Dokładnie. jeszcze jest podwójnie. Jeszcze ja Jeden telefon zdążymy odebrać i to jest jeszcze jeden telefon z Brzeska. Hubercie. Fantastycznie. Także słuchawki należy nałożyć. Dzień dobry, witamy w Café Muza. Dzień dobry, kłaniam się. Witam pana Huberta z Brzeska. Dzień dobry. Jestem, no, życzę miłego występu Pałacu Geca. Wszystkiego dobrego życzę. A czy z panią się zobaczę tam? Nie, akurat nie. To bardzo, bardzo mi przykro, ale zapraszam. Jeśli pani by się chciała wybrać, to, to zapraszam. No, dziękuję bardzo. <głos> dziękuję ślicznie. Pozdrawiam. No, chyba, że, chyba, że wygram jakiegoś klopca, no nie wiem. No właśnie, to no, Ale, ale to właśnie wygrała. o tym mówię. Dodzwoniła się pani do nas i w, i w zamian za to otrzymuje pani zaproszenie. Może, może proszę się nie rozłączać i podać na tak. przykład numer telefonu Dokładnie. naszej koleżance Klaudii Baranowskiej, która zapisze ten numer telefonu i później Hubert Zapiór osobiście się do pani zgłosi z zaproszeniem i informacją, gdzie będzie można je odebrać. Dokładnie. To chyba będzie najlepsze wyjście. Dokładnie. No, dziękuję, Bardzo dziękujemy za telefon e, i za mobilizację Brzeska, tak. e, do słuchania dwójki także, bo zapraszałeś na to nasze dzisiejsze spotkanie. Tak, to e. też było pytanie o te cztery koncerty, dlaczego? E, I to zaraz po m, maratonie premierowym. <grym> Dokładnie. E, ta przestrzeń jest wspaniała, jeśli chodzi o Pałac Gets. E, to też, to, to wszystko ma... E, ma e, ugruntowanie w tym, jak to się zaczęło i właśnie w tych studiach, na które się dostałem do Nowego Jorku, wtedy Brzesko bardzo mi pomogło. Miejski Ośrodek Kultury zaproponował wtedy, żebym w ramach zbiórki, którą wtedy organizowałem, wystąpił dla brzeszczan właśnie w tamtym miejscu, które... Żeby zapłacić za studia. Dokładnie. I, I wtedy było takie brzeskie, pospolite ruszenie i, i wtedy złożyłem przysięgę, że, że będę wracał jak tylko, jak tylko będę mógł I, i to już będzie piąty raz, kiedy, kiedy wracam do pałacu i, i zawsze te koncerty cieszą się e, ogromnym zainteresowaniem. E, gdyby, gdyby to były dwa koncerty, to już dawno by zostały wyprzedane, a, a dzięki temu, że, że zaplanowaliśmy cztery, to, to nadal jeszcze są dostępne e, bilety, więc e, zapraszam. E, nie zabraknie miejsca dla nikogo, e, a, a naprawdę zapowiada się absolutnie coś innego i, i koncert, jakiego jeszcze nigdy w życiu nie dałem. Wakacje będą bardzo pracowite? Bardzo krótkie, bo, bo kończę sezon y, 4 lub 5 lipca, a już miesiąc później zaczynam próby do, y, do mojego kolejnego debiutu a propos nowych ról, Silvio w pajacach w, w Narodowej Operze w Amsterdamie. Y, f, piękna produkcja y, z y, f, f, fantastyczną obsadą, więc, więc tak, miesiąc na naładowanie akumulatorów i, i do pracy. A czego ci życzyć na te najbliższe lata? Tak sobie myślę, że od tego występu, którego słuchaliśmy na konkursie Moniuszkowskim minęło 7 lat i w ciągu tych siedmiu lat tak dużo się wydarzyło, że to aż prawda, trudno sobie wyobrazić, co w najbliższych siedmiu latach może się stać. Yy, mogę sobie życzyć tylko yy, właśnie, żeby, żeby to były... Podobne, podobne 7 lat w, w zdrowiu, w, może bez pandemii, o, to może jednak niepodobne. To, to życzę w takim razie zdrowia dla wszystkich, dla siebie, dla całego świata i, i żebym mógł dalej spełniać marzenia. Tego właśnie. Życzymy y, my w dwójce, no i myślę, że także nasi słuchacze. Bardzo się cieszę, że to spotkanie mogło się udać y, i owocnych prób y, do Kozi y, Fantutte, bo to jest ten czas, kiedy... Mało czasu na bieganie, bo dużo czasu trzeba spędzać na przygotowaniach do premiery, która już 7 maja Zgadza w się. Warszawie. No a później, jak Państwo słyszeli, także koncerty w Brzesku. Dzisiaj już zamykamy naszą radiową kawiarnię. Magdalena Wojtulanis audycję realizowała. Warstwę wideo, która będzie dla Państwa dostępna po południu, realizował Wiktor Wysowski. Nad całością czuwała Klaudia Baranowska i my się już żegnamy. Hubert Zapiór Agata Kwiecińska. Do usłyszenia. I jeszcze odrobinka Gulielma z konkursu Moniuszkowskiego w Twoim wykonaniu z pierwszego etapu z Michałem Bielem przy fortepianie. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam.